Nie mów nikomu, to tajemnica. Teatr Cieni. 12 styczeń 2011. Dzisiejszy odcinek... Hmm. Właściwie myślę, że można by go było nazwać równie dobrze yy, przebaczenie, ponieważ będzie się z tym właśnie wiązał. Mm, nie wiem, czy też tak macie, ale czasami, em, kiedy przyglądam się swoim myślom czy uczuciom, em, to pojawiają się też te z przeszłości, właśnie niczym taki teatrzyk cieni, że nie do końca są wyraźne, że nie mają takiej siły, jak te dni, kiedy się działy ale mimo wszystko jeszcze da się je rozpoznać i wywierają jakiś wpływ na odbiorcę i, i się zastanawiałam właśnie, czy, czy, czy ja na ile mam jakby pretensje, czy złość wobec osób, które kiedykolwiek mnie zraniły na pewno jakieś emocje są, ale nigdy nie życzyłam nikomu źle Jedynie przez jakiś czas na przykład chciałam być jak najdalej od tej osoby, jak najmniej o nich myśleć, o nich, bo to być była jedna osoba. I tak takie oczyszczenie się właśnie z tego, z tych nalotów takich pozwala lepiej skupić się na tym, co teraz, i lepiej zrozumieć to, co teraz. Wiem, że wiele osób uważa, iż nie powinno się babrać w przeszłości w ogóle. Okej, okay. ale jeśli pewne rzeczy nie zostaną domknięte, to będą miały już na zawsze wpływ na to, yy, co jest teraz. Yy, w moim przypadku ja postanowiłam zrobić coś takiego. Możliwe, że przerobię to dzisiaj, jeśli nie, do jutro. Nie wiem, czy wszystko naraz, bo nie wiem, na ile będzie się to wiązało z, właśnie, z odczuwanymi emocjami. Yy, chciałabym po prostu... Przebaczyć innym, przebaczyć sobie jakby wyzwolić się od pewnych ograniczeń. Mm. Nie chcę też mówić jakiś kaznodzieja czy coś, to po prostu po prostu te myśli, to co teraz właśnie przekazuję jest gdzieś tam we mnie i, i jakąś tam mam potrzebę się podzielić tym z wami. Um. I nie chodzi tu o to, aby całkowicie się obnażać i w ogóle i, i tego robić na... Może tak powiem przed mikrofonem. Może opowiem tylko o jednym przykładzie, żebyście jakby zrozumieli mój sposób myślenia, moje podejście. Um, więc um, staram się jakoś... Powrócić myślami do jednego z wydarzeń, jakie miało miejsce w moim życiu. Nie na zasadzie przeżywania wszystkiego na nowo i odtwarzania krok po kroku, ale bardziej na zasadzie pomyślenia o danej osobie i przyjrzenia się temu, co się będzie działo, jakie emocje się we mnie pojawią i, i jakie myśli się z tym skojarzą. Mm. Myślę o P, nie będę imion tutaj, jakby to, no nie wiem, upubliczniać. Um. Teraz myślę o D. Myślę, że D będzie lepszym przykładem, bo z P za dużo bym musiała wchodzić w swoją prywatność za bardzo, że tak powiem no więc dobrze, skupię swoje myśli na D D jest mężczyzną starszym ode mnie um, już minęło trochę lat um, co czuję myśląc o tym? czuję żal nie jest on jakiś wielki, ale jednak jest trochę złości na niego w jakimś stopniu też, ale głównie na siebie. Um. Też, też czuję trochę brak zaufania. Czuję obawę przed odrzuceniem. I staram się zresetować to wszystko i pomyśleć też o dobrych stronach tego człowieka. I, I chciałabym na końcu, aby właśnie przesłać ciepłe myśli w jego kierunku i żeby po prostu całkowicie zamknąć już tą furtkę, więc do niej nie wracać i żyć mu jak najlepiej mimo wszystko. Um. Wybaczam tobie, D, że mnie okłamywałeś. Wybaczam tobie, że nigdy mnie nie kochałeś. Wybaczam tobie, że mimo iż to był mój pierwszy poważny związek, nie nauczyłeś mnie tego, jak powinien wyglądać i nie przekazałeś mi dobrych wzorców. Wybaczam Tobie, że cały czas kochałeś swoją byłą kobietę. Wybaczam Tobie, że, że byłeś ze mną tylko po to, aby ją odzyskać. Wybaczam Tobie, że przez cały czas z nią sypiałeś. Wybaczam Tobie, że nie umiałeś być czuły. Um. Wybaczam sobie, że nigdy nawet nie próbowałaś cokolwiek wyjaśnić ani się bronić. Um, wybaczam sobie, że nie potrafiłeś zachować się jak facet, kiedy wszystkim się dowiedziałam. Wybaczam sobie wybaczam sobie to, że czułam się jak idiotka. Wybaczam sobie to, że miałam złość do siebie o to, że w ogóle tak bardzo mi zależało. Wybaczam sobie to, że wierzyłam, iż można kogoś zmienić. Wybaczam sobie to, że tak bardzo potrzebowałam bliskości drugiego człowieka. I wybaczam sobie to, że w chwili złości powiedziałam dużo przykrych słów. Wiem, że... Że można to wszystko inaczej wspominać, że cały czas bardzo kochałeś tamtą kobietę i ludzie, którzy bardzo kochają, robią różne dziwne rzeczy, że chciałeś ją odzyskać, że po prostu nie potrafiłeś, nie znalazłeś innego sposobu, może nawet nie myślałeś o tym, że zranisz kogoś przy okazji. Mam nadzieję, że, że twoje życie jakoś się ułożyło I, i że potrafisz potrafisz nawiązywać jakieś takie wartościowe relacje i że w życiu udało ci się osiągnąć to, czego chciałeś bez ranienia innych. Staram się myśleć o, o D właśnie w taki sposób ludzki. Jako o kimś, kto też przecież popełnia błędy. Sama przecież świętą także nie jestem. I przecież tak naprawdę on nie, nie jest tutaj. Nie mam z nim kontaktu, więc nie widzę powodu do tego, abym mu źle życzyła, abym chciała, żeby los się zemścił czy coś, bo to nie ma sensu. Jeśli robimy coś, co rani nas samych i innych, a nawet jeśli myślimy, że rani tylko innych, a nie nas samych, to się mylimy, bo zawsze to wszystko w jakiś sposób nas też dotyka. Hmm. Jeśli właśnie tak postępujemy, to krzywdzimy w głównej mierze siebie, tak myślę. Mówię, jesteśmy tylko ludźmi, i zawiść czy dalsza złość na tą drugą osobę na pewno nie przyniosłaby niczego dobrego. Gdybym spotkała teraz D, co bym mu powiedziała? Myślę, że po prostu bym się do niego uśmiechnęła i, i porozmawiała tak jak kimś, kogo kiedyś znałam, ale nie przez z wyrządzonych krzywd. Że... nie miałabym oporów, żeby mu podać rękę. Czy żeby... spojrzeć mu w oczy i powiedzieć, że... że mu wybaczyłam. Na pewno... Przyznam szczerze, że byłabym zdziwiona, gdyby, gdyby D powiedział mi przepraszam. Um. ale może, może tak samo był zagubiony w swoim życiu jak ja I... I przez to też bardzo skrzywdzony przez tamtą kobietę nie chodzi o to, że usprawiedliwiam że każdy kto wyrządzi jakąś krzywdę czy zło to właśnie da się usprawiedliwić i jest wszystko ok. Tylko jaki, jaki, sens ma właśnie pielęgnowanie w sobie zawiści czy złości. Ciężko jest wybaczyć innym, ale myślę, że w moim przypadku jest mi ciężko samej sobie wybaczyć. Wybaczyć błędy, które popełniałam i popełniam. Hmm. Jak na, w związku z tym, że na zachowanie innych jakby nie mamy aż tak dużego wpływu, mamy przecież wpływ na swoje zachowanie, swoje słowa. Dlatego, gdy, gdy coś dzieje się nie tak, to tym bardziej można mieć do siebie pretensje, że, że przecież mogliśmy się inaczej zachować, bo to my sami kierujemy tym. Tak czy inaczej staram się wysłać ciepłe myśli do ode i przypomnieć sobie jakieś takie miłe chwile mm. i skupić się na tej jednej takiej właśnie pozytywnej żeby tych dobrych emocji było lepiej staram się sobie przypomnieć jakiś taki moment mm. dobrze więc ja idę jesteśmy w ogródku i ganiamy się ze szlamem um. Tak, to było bardzo miłe wspomnienie i postaram się na nim skupić i odegnać wszystko to, co złe i wysłać mu życzenie szczęścia. Być może dzięki jakimś pozytywnym emocjom, które do niego trafią. Poczuję się w jakimś stopniu lepiej. A może potrzebuję właśnie teraz tego. No i teraz postaram się całkowicie sobie wybaczyć. Przekonać samą siebie, że nie jestem głupia, że, że przecież nie wiedziałam o tym wszystkim, kiedy się wiązałam z tym człowiekiem. Że jeżeli ktoś próbuje utrzymać związek, to przecież to nie jest zawsze żałosne, prawda? No tak przynajmniej mi się wydaje. dziwnie kierować pozytywne emocje i uczucia do samego siebie. Dziwnie jest myśleć, że samego siebie się kocha. Mówić sobie, że, że właśnie jest dobrze, mimo iż nie jest się ideałem, mimo iż popełnia się błędy, bo przecież liczy się to, że chcemy się zmieniać, rozwijać że trzeba. Trzeba zostawić ze sobą to, co było. Czerpać z tego jakąś naukę, ale nie popadać w paranoję. Zaakceptować siebie. Jeśli coś nam bardzo, bardzo przeszkadza, to przecież możemy to w jakimś stopniu zmienić. Ale samo biczowanie czy biczowanie innych nigdy nie przynosiło niczego dobrego. Jeśli polubimy samych siebie, zarówno z wadami, jak i zaletami, będzie nam łatwiej właśnie się rozwijać i zaakceptować i zrozumieć innych. Wiem, jakie mam wady, o czym mówiłam wcześniej i z całym dobytkiem tych wad akceptuję siebie. i daje sobie samej szansę. Chcę się właśnie odciąć od od wygórowanych oczekiwań, od porównywania się do innych, bo bo każdy z nas właśnie jest inny. Co z tego, że jakaś Kobieta jest śliczna, ma ładną figurę. To przecież właśnie mogę ją podziwiać, bo jest piękna. Ale po co się wkręcać i po co się chce być taka jak ona, skoro ja taka nigdy nie będę? Jeśli mogę coś zmienić, to, to zmienię. Ale nie będę nią. Może być tak, że na przykład ona, ona widzi we mnie coś, co sama chciałaby mieć. Może jakąś cechę właśnie na tym polega różnorodność i jeśli zaakceptujemy samych siebie się i się kochamy to inni też zaczną inaczej nas odbierać dlatego chcę oduczyć się narzekania na samą siebie i kręcania sobie filmów na mój własny temat też, też należy zaakceptować, to, że nie każdy nas kocha nie każdy nas lubi tak samo jak i my nie wszystkich lubimy nie ma sensu na siłę staranie się dowieść komuś, co jesteśmy za przeproszeniem zajebiści. Bo to wtedy jest właśnie żałosne i wtedy właśnie nie jesteśmy sobą. I nie ma sensu, nie wiadomo, jak wzorować się na innych, tylko właśnie dopasowywać do siebie. Jasne, że jeżeli kogoś podziwiamy, to staramy się w jakimś stopniu iść jego drogą, ale bez zatracania siebie. Bez zrzucania frazesami, które gdzieś się przeczytało, a bardziej swoimi słowami. Tak jak my to czujemy. Hmm. Jestem na takim etapie, kiedy kiedy szukam właściwego pryzmatu, aby aby rozbić moją biel na tęczę, <taki> Takiego właśnie elementu, który Pozwoli mi zmienić siebie, a przez to może i innych. Takie oczyszczenie się ze złych emocji, złych wspomnień jest naprawdę bardzo hmm. bardzo dużo daje. Czuję się takie ciepło w środku i spokój. Hmm. Ciężko to opisać. Wydaje mi się, że im więcej takich właśnie osób znajdziemy lub sytuacji i, i, i postaramy się odwrócić to w tym kierunku, aby zmienić na pozytywną energię. To w ogóle będzie bardzo przyjemne. Mimo iż samo myślenie o tych rzeczach na początku wzbudzi w nas lekki niepokój. Ale to jest tak samo jak rzucimy kamień do wody. To na początku zrobi plum. Pojawią się te kręgi, ale szybko się wygładzi powierzchnia. I już będzie spokojna. Już drugi raz tego samego kamienia nie możemy wrzucić, a on już będąc na dnie, nie zrobi kolejnych kręgów na tafli. Taki naprawdę wyszedł mi bardzo filozoficzny odcinek, ale właśnie to jest to, czym się chwilowo zajmuję. Nie jest jakoś strasznie dużo takich bolesnych wspomnień, jednak są i niektóre takie, o których człowiek starał się zapomnieć, a im bardziej staramy się o czymś zapomnieć, tym bardziej to gdzieś tam nas uwiera i wybucha w najmniej odpowiednim momencie. takie właśnie wysyłanie dobrej energii myśli to nie jest tylko takie o dobra, wysyłam do ciebie miłość koniec, trzeba jeszcze w jakiś sposób starać się zrozumieć tego człowieka znaczy, żebyśmy my naprawdę czuli, że chcemy mu przebaczyć że chcemy wysłać mu tą dobrą energię, bo inaczej to nie ma sensu samo jak na przykład mamy w katolicyzmie Spowiedź i nie, ma, nie zrobimy rachunku, tak, sumienia. Nie, nie przemyślimy sobie, jakie grzechy popełniliśmy, i nie poczujemy żalu za grzechy, i pójdziemy do spowiedzi. To, to jest tylko po prostu wyklepanie formułki. Przynajmniej ja tak to widzę. A mówię, najciężej jest się przyznać do popełnionych błędów przed samym sobą. Ym, I najciężej jest samemu sobie wybaczyć. Jeśli zrobiło się coś złego. No i grunt, to starać się poprawić to. Także ja mam już zajęcie na dzisiaj. <grym> Więc wieczór w niej płynie pod takim właśnie znakiem, pod hasłem teatr cieni. Jeśli chcecie, spróbujcie. Może. Może uważacie, że to jest przydatne. Nie, no to... To chociaż cieszę się, że... że przesłuchaliście. Hmm. Także na dzisiaj to wszystko. I trzymajcie kciuki, żebym odnalazła swój pryzmat. Abym rozbiła tą swoją biel na tęczę. Do usłyszenia.